Mateusza, rozdział dziesiąty. I zwoławszy dwunastu uczniów swoich, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, brat jego, Jakub, syn Zebedeusza i Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub Syn Alfeusza i Lebeusz zwany Tadeuszem, Szymon Kananejczyk i Judasz Iszkario, ten, który go wydał. Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę Pogan nie zachodźcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. A idąc, każcie, mówiąc: Przybliżyło się królestwo niebieskie. Chorych uzdrawiajcie. Trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie, demony wyganiajcie, za darmo wzięliście, darmo też dawajcie. Nie bierzcie z sobą złota ani srebra, ani miedzi w trzosy swoje, ani torby na drogę, ani dwóch sukien, ani obuwia, ani laski, albowiem godzin jest robotnik żywności swojej. A do któregokolwiek miasta lub miasteczka wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien i tam mieszkajcie, póki nie wyjdziecie. A wszedłszy do domu, pozdrówcie go. A jeśliby dom ten był godzien, niech nań przyjdzie pokój wasz, a jeśli by nie był godzien, pokój wasz niech się wróci do was. A gdyby kto was nie przyjął, ani słuchał słów waszych, wychodząc z domu albo z miasta onego, ocząśnijcie proch z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej w dzień sądny, aniżeli miastu onemu. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropnymi jak węże i szczerymi jak gołębie. A strzeżcie się ludzi, albowiem wydawać was będą do rady i w zgromadzeniach swoich biczować was będą. I przed starostów i przed królów wodzeni będziecie dla mnie na świadectwo przeciwko nim i poganom. Ale gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co mówić będziecie, albowiem dane wam będzie tejże godziny, co mówić macie. Bo to nie wy jesteście, którzy mówicie, ale duch Ojca waszego, który mówi w was. A wyda brat brata na śmierć i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i będą ich zabijali. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do drugiego, bo zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast izraelskich, póki nie przyjdzie Syn Człowieczy. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad Pana swego. Dosyć uczniowi, aby był jak mistrz jego, a sługa jak Pan jego. Jeśli gospodarza Belzebubem nazywali, o ile więcej domowników jego nazywać będą? Przetoż nie bójcie się ich, albowiem nic nie ma skrytego, co by nie miało być objawione, i nic tajemnego, czego by się dowiedzieć nie miano. Co wam w ciemności mówię, powiadajcie na świetle, i co na ucho słyszycie, obwołujcie na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, Lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Czyliż dwóch wróbelków nie sprzedają za pieniążek? A wszakże ani jeden z nich nie upadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. Nawet i włosy na głowie Waszej wszystkie są policzone. Nie bójcie się tedy. Więcej znaczycie Wy niż wiele wróbelków. Ktokolwiek wtedy wyzna mnie przed ludźmi, tego i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech. A kto by się mnie zaparł przed ludźmi, Tego i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech. Nie mniemajcie, że przyszedłem dać pokój na ziemię. Przyszedłem dawać niepokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z ojcem jego I córkę z matką jej I synową z teściową jej I nieprzyjaciółmi będą człowiekowi domownicy jego kto miłuje ojca albo matkę nade mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę nade mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto zachowa życie swoje, straci je. I kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. I kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka w imieniu proroka, zapłatę proroka weźmie. I kto przyjmuje sprawiedliwego w imieniu sprawiedliwego, sprawiedliwego zapłatę weźmie. I kto by napoił jednego z tych małych tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.